gdy posłali Żydzi z Jeruzalemu kapłany i Lewity, aby go pytali, ty ktoś jest, i wyznał, a nie zaprzał, a wyznał, że ja nie jest Chrystus. I pytali go, cóżeś tedy, Elias żeś ty? A on rzekł, nie jestem, a oni, prorokiem ty, i odpowiedział, nie jestem. Rzekli mu wtedy,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 Znaleźliśmy Mesyjasza, co się wykłada Chrystus. I przywiódł go do Jezusa, a wejrzawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kiefas, co się wykłada Piotr. A nazajutrz chciał Jezus wynieść do Galilei, i znalazł Filipa i rzekł mu: Pójdź za mną.